Rozpoczniemy tutaj dzisiaj rozważanie dziewiątego rozdziału Księgi Sędziów, ale zanim to uczynimy, musimy tutaj jeszcze zrobić nawiązanie do tego, co dzieje się pod koniec ósmego rozdziału, jak, dlatego że ten dziewiąty rozdział opisuje wydarzenia, które miały miejsce po śmierci Gedeona jakkolwiek są one kontynuacją jego historii. I to, co jest zapisane w dziewiątym rozdziale przedstawia konsekwencje tych późniejszych posunięć decyzji Gedeona. W wierszu 27 czytamy, że ten, ten efot który Gedeon kazał sporządzić, stał się pułapką dla Gedeona i dla jego domu. I ten dziewiąty rozdział przedstawia, w jaki to właśnie sposób to, co Gedeon uczynił, stało się pułapką dla jego domu. I tutaj na samym początku Myśląc o tym, ważne jest, abyśmy na nowo przypomnieli sobie tą prawdę, iż nasze decyzje nie dotyczą tylko nas samych. Czasami nam się tak wydaje, że jeśli zrobimy to, czy tamto, to, to, to, to nikomu to nie zaszkodzi, to na nikogo innego to nie wpłynie, jak tylko na nas. Nawet jeśli na początku tak jest to to co się z nami stanie w wyniku tych decyzji będzie miało wpływ na innych, chociażby przez kontakt z nami ale jakże często jest tak że nasze decyzje nasze działania stają się albo błogosławieństwem albo przekleństwem nie tylko dla nas ale dla naszych domów dla naszych małżonków naszych dzieci dla dalszej naszej rodziny, naszych krewnych będąc w zborze z pewnością przynoszą błogosławieństwo lub przekleństwo dla zboru w którym jesteśmy, gdyż czytamy, że jesteśmy członkami jedni drugich że nie jesteśmy samodzielni nie żyjemy w jakimś swoim świecie, ale nasze życie jest życiem innych i dzielimy to życie z innymi a więc wiedzmy, że jest wielka odpowiedzialność na każdym z nas za nasze czyny, za nasze decyzje. on z pewnością nie zdawał sobie sprawy, jakie konsekwencje będzie miało to jego posunięcie. Tak jak powiedzieliśmy, najprawdopodobniej uczynił to w dobrych motywach. Chcąc być bliżej Boga, chcąc tutaj jakoś być kanałem dalej tego Bożego działania, Bożego przekazywania Jego słowa przez ten efod. Ale niestety... Natomiast stać się to błogosławieństwem stało się płatką stało się sidłem dla samego Gedeona i całego jego domu Jednak Gedeon mimo swoich różnych słabości, o których tu ostatnio mówiliśmy których nie będę powtarzał widzimy, że strzegł kraj przed takim jawnym bałwochwalstwem i za jego czasów Izrael nie służył Baalom. Chociażby ze strachu. Przed Jerubalem. Którego imię, pamiętacie znaczy niech Baal z nim walczy. Przed jego mieczem. Gedeon, widzimy, pilnował tego. Ten, ten, ten, ten efot, który uczynił, też raczej nie był jakimś w jego zamyśle kierunkiem odrzucenia Boga, czy służenia jakiemuś innemu Bogu. Ale Raczej tutaj dla tych, którzy nie byli ostatnio, to słowo posąg znaczy efort tak naprawdę. To jest błędne tłumaczenie u nas. Nie ma tam posąg, ale jest efort tak naprawdę. Także Gedeon tutaj nie zamierzał odrzucić kultu prawdziwego Boga. Nie zamierzał w ten sposób jakoś wprowadzić ludzi do, do przeteczeństwa, o którym czytamy, że do którego sprowadził. On w całej swojej religijności w swoich tutaj duchowych zapędach chciał służyć Bogu. I widać było, że pilnował kraju przed bałwuchwalstwem. Czytam, że dopiero po jego śmierci, gdy on umarł, to bałwuchwalstwo, które cały czas niestety było w sercach Izraelitów, od razu się zamanifestowało. a więc tutaj też widzimy słabość zakonu, słabość prawa że prawo nie jest w stanie przemienić ludzkich serc jest w stanie zmienić ich czyny jest w stanie powstrzymać ludzi przed robieniem pewnych rzeczy ale w sercach to nadal jest I kiedy tylko usunie się to prawo kiedy tylko usunie się te zakazy kiedy nie ma kary Wtedy to, to, to zło, które siedzi w sercu człowieka, od razu się manifestuje. I taki tutaj mamy obraz. Za czasów Gedeona nie było ujawnego bałuchwarstwa. Ale z pewnością to bałuchwarstwo było w ich sercach. Ich serca nie uległy przemianie, nie uległy reformacji. Tam nie było prawdziwej, prawdziwego odrodzenia, umiłowania Boga. Gdyż wtedy nawet chociażby nie było prawa, to oni tak by nie służyli temu Baalowi. Nie szliby za Baalami. Nie potrzeba wtedy prawa. Tak czyta, dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma już zakonu. Nie potrzeba nam zakonu, nie potrzeba nam prawa, które nam nie będzie mówiło, że nie rób tego, nie rób tamtego. Nie... Bo my, jeśli kochamy Chrystusa, jeśliśmy jesteśmy z Niego zrodzeni, jeśli do Niego należymy, jeśli przeżyliśmy wewnętrzną reformację, to my już nie czynimy różnych złych rzeczy, dlatego, że nam zakon mówi, żebyśmy ich nie czynili. Boże prawo nam ich nie mówi. Ale my czynimy je, czy nie czynimy ich z serca. A czynimy inne serca dla niego. Oczywiście zakon nam po jest potrzebny, bo on mówi co, czego Bóg chce, czego Bóg nie chce, ale zakon nie jest siłą, która nas teraz zmusza do tego. To, co nas inspiruje, to, co nas powstrzymuje, to, co nas motywuje, jest to, co stało się wewnątrz nas, naszych sercach. I to ewidentnie tutaj nie miało miejsca. Ci ludzie tylko na zewnątrz nie byli Bałuchwalcami. Kiedy tylko Gedeon umarł w wierszu 33, czytamy, po śmierci Gedeona, odwrócili się synowie izraelscy od Pana, zaczęli znowu uprawiać nieżą z Baalami i ustanowili sobie Bogiem Baala Berit. I pamiętajmy, że to słowo Baal nie zawsze oznacza jakiegoś Boga, jakiegoś Bożka. Słowo Baal znaczy po prostu Pan, władca. I w Biblii znajdziemy to słowo nie tylko w kontekście bałwuchwalstwa tego Boga Baala, który był taki Bóg kanański, kanaanejski, który nazywał się Baal rzeczywiście i o nim żeśmy kiedyś szeroko mówili. Natomiast to słowo w Biblii czasami występuje w takim znaczeniu Pana, jakiegoś władcy. Tutaj ewidentnie oznacza jakiegoś bałwana, bożka. I oni tutaj zaczęli czynić, jak widzimy, nierząd z Baalami, z różnymi bożkami, nie tylko z jakimś jednym konkretnym, ale z tymi różnymi Baalami. One często nazywały się jakiś tam, tak tutaj, Baal, Berit, czy tam Balat inny, ze względu na miejsce, w którym się znajdowały. I często i to imię było Pan jakiegoś tam miejsca, jakiegoś miasta. Dlatego czytam o różnych Baalach w Biblii, gdyż ich imiona odnosiły się do tych miejsc, w których byli czczeni. Tutaj to słowo Baal Berit nie oznacza raczej miejsca, chociaż niewykluczone, że było takie miejsce. To słowo Berit znaczy przymierze. A więc tłumacząc dosłownie imię tego Bożka, to Pan przymierza. I tak naprawdę nie wiemy, czy to było jakieś konkretne bóstwo, które było czczone w tym miejscu Berit, czy też to sformułowanie nie oznacza, Takiego, takiej formy czczenia jakiegoś Pana z którym oni po prostu zawarli przymierze nie określając bliżej jaki to jest Bożek być może jest to taka stara forma takiego współczesnego pluralizmu i takiej współczesnej religijnej tolerancji gdzie ludzie nie mają problemu z koncepcją Boga jeśli ten Bóg nie jest dokładnie sprecyzowany jeśli jest to jakiś taki ogólnikowy ktoś tam gdzieś i ty go pojmujesz tak, ja go pojmuję tak muzułmanie go pojmują inaczej, buddyści go pojmują jeszcze inaczej tak naprawdę to nie ma wielkiego znaczenia jak my go pojmujemy, tak długo że jak wierzymy że jest po prostu jakiś Bóg z którym po prostu potrzebujemy mieć jakiś rodzaj przymierza jakiś rodzaj jakiś kontaktu jakiś rodzaj jakiejś relacji i tak długo, jak ten Bóg nie jest sprecyzowany, On nie jest obraźliwy dla nikogo. Bo dla jednego to jest jakiś osobowy Bóg, dla drugiego to nie jest w ogóle żadna osoba, tylko jest to jakaś rodzaj jakiejś energii, jakiejś mocy, która jest po prostu gdzieś tam i którą można, z której można korzystać w taki czy w inny sposób. Jak gdyby te wszystkie koncepcje zlewają się w taki jakiś jeden... W taką jedną myśl, której właściwie wszyscy my ludzie, no, mamy różne te koncepcje Boga i każdy na swój sposób tego Boga poznaje, każdy na swój sposób tego Boga może do Niego się może zbliżyć i może go doświadczać. Ty go możesz doświadczać tutaj, sobie przychodzić do zboru, a ja go doświadczam w inny zupełnie sposób, jakiś fusak z kawy na przykład. Albo w jakichś tam spotkaniach w, w różkarzy, czy innych, jakichś tam innych którzy no, w taki sposób do tego Boga się zbliżają, a jeszcze inni właśnie w jakimś systemie religijnym, hinduskim czy, czy, czy, czy buddyjskim, czy muzułmańskim, czy nie. I to tak naprawdę to wszystko o tym samym Bogu mówili. Mówimy. I my tak patrzycie na mnie i myślicie co ten pastor tutaj wlecie. Ale ja słyszałem takich pastorów, którzy tak mówili. I to nie tak, że jak ja też tutaj pokazując to jako coś obrzydliwego i okropnego, ale prezentując to swoje zborowniku. Ja sam byłem na tym spotkania, nie? Byliśmy znieśla razem. Gdzie taki pastor, wieś, taki sztukmistrz z niego był, miał takie chusteczki powiązane i tak to tak pokazał różne kolory tych chusteczek, a potem tak coś zrobił i z tego jedna chusteczka powstała wielokolorowa. I mógł, widzicie, to wszystko to jest jedno. I tak nam tłumaczył, że to wszystko to tak naprawdę jedno. Nie? Tak dzieciom bardziej, bo to taki obóz dla dzieci był. Bo... Ale tam my też się patrzyli na to z niedowierzaniem co oni tutaj pletą Zwąć się chrześcijanami wiesz, 34 ewidentnie nam mówi, że wiążąc się z takim bożkiem, synowie izraelscy nie pamiętali o jachwę nie pamiętali o jachwę tutaj, wiecie, te, te, te, te ci baale, o których wcześniej jest mowa i ten baal berit cokolwiek on oznaczał to nie, byli, to nie było jednoznaczne z Jahwe. Kiedy Jahwe się objawił, to powiedział, nie będziesz miał żadnych innych bogów. Obok nie. Tylko ja jestem Bogiem, a wszystko inne to są, mówi, wymysły ludzkie. To wszystko inne to są śmieci. To wszystko inne to są bałwany, które nie mają życia w sobie. To są stwory ludzkich rąk te wszystkie posągi, przed którymi ludzie się kłaniają, te wszelkie koncepcje jakieś inne, jakiegoś bóstwa bez osobowości, te wszelkie inne rzeczy. Bóg mówi, nie będziesz miał tego obok mnie, nie będziesz tego czcił, nie będziesz się temu kłaniał, nie będziesz sobie robił żadnego jakiegoś wyobrażenia tych rzeczy, aby, aby do nich przychodzić, żeby one ci reprezentowały jakiegoś Boga. Ja jestem tylko Bogiem. I nie ma innego. I Bóg mówi, do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione. Bóg nie jest takim Bogiem, jakim niektórzy dzisiaj sobie Go wyobrażają, takim tolerancyjnym wobec wszelkiej naszej ludzkiej twórczości religijnej i, i naszych pomylonych koncepcji, w których my chcemy tego Boga sprowadzić do wymiarów, które nam będą pasowały i nam będą odpowiadały. ludzie mówią, ten Twój Bóg to taki jest, nie pasuje dla, dla mojego życia. Ja chcę troszeczkę więcej swobody, ja chcę troszkę więcej wolności. Ja nie chcę, żeby ten Bóg mnie tak... Tego... Ja, ja wierzę w sobie w swojego Boga. I to jest taki Bóg, który im pasuje, który im odpowiada i to, który, który im nie przeszkadza w życiu tak jak oni chcą żyć ale to nie jest prawdziwy Bóg zapomnieli tutaj czy tam porzucili nie pamiętali o Jachwę swoim Bogu który ich wyrwał z ręki wszystkich ich okolicznych nieprzyjaciół, który nie jest jakimś bożkiem, który nic nie może zrobić ale jest Bogiem, który się objawił w ich historii gdy wołali do Niego gdy byli w opresji ten Bóg im posłał wyzwolicieli ten Bóg dokonał cudów pośród nich ten Bóg objawił się jako żywy prawdziwy Bóg. I tutaj jest zaznaczony kontrast między służbą temu prawdziwemu Panu a bałwanowi, Bogu, który jest wytworem ludzkiej wyobraźni. Wyrazem ludzkiej upadłości. Wyrazem ludzkich jakichś obaw i lęków albo jakichś oczekiwań czy pragnień, pożądań. I to dzisiaj będzie naszym yy, Tematem naszego rozważania. Chciałbym, abyśmy razem spojrzeli na reprezentację fałszywej religijności i uzurpowanej władzy samozwańczego króla, który reprezentuje taką właśnie religijność. W przeciwieństwie czy w kontraście do. Bożego ideału władcy. Wierzę, że to, co jest napisane w tym dziewiątym ale próbowałem to jakoś ugryźć. Wiecie, to jest długa historia i taka, taka, yy, taka, powiedziałbym, pełna krwi, pełna przemocy, pełna niesprawiedliwości historii. I na początku, wiecie, wiele razy słuchałem tego fragmentu i słuchałem różnych kaznodziejów, którzy próbowali jakoś coś z tego wziąć, ale to wszystko jakieś tak... To, to, to, to, tak jakoś... To, to, nic to do mnie nie przemawiało. Byłem w stanie jakoś za bardzo ugryźć tego. Jak, jak, to, jak to z tego mam wziąć? I dopiero kiedy jeden, jeden z braci zasugerował mi taką koncepcję spojrzenia na Abimelecha jako... Kontrast władcy w porównaniu z Panem Jezusem Chrystusem. Wtedy, jak gdyby, ten fragment się dla mnie całkowicie otworzył. Nagle zwróciłem te różne paralele, że faktycznie, że tu, że tu, że tu można zobaczyć kontrast, jaki jest między tym władcą, który wierzę, możemy śmiało potraktować go jako takiego, właśnie jako obraz, czy jako reprezentanta czegoś innego, czy, czy kogoś innego niż Chrystusa w naszym życiu, a więc naszego y, ludzkiego, nieodrodzonego ducha, a więc tego świata, a więc szatana i wszelkich jego podstępnych y, sług i wszelkiej różnego rodzaju maści tych wymysłów religijnych i tego wszystkiego innego, koncepcji jakichś filozoficznych, koncepcji naukowych, które ewidentnie sprzeciwiają się i odciągają ludzi, od służenia prawdziwemu Bogu. Temu wszystkiemu, czego świat jest pełen, co y, ma jakiś pozór y, bóstwa. Co ma jakiś charakter, y, który sprawia, że ludzie chcą za tym iść, chcą temu służyć, chcą według tego żyć, chcą swoje życie zbudować wokół tego właśnie, a nie wokół prawdziwego Boga. Nie chcą się poddać Jego władzy. I chciałbym, abyśmy patrząc na te różne elementy dotyczące tutaj Abimelecha, dzisiaj i tak wszystkiego tutaj nie ma szans, nie zdążymy omówić. Ale zacząwszy to dzisiaj, chcielibyśmy mieć ciągle przed oczami te, te dwie kwestie. Jakie będą w naszym życiu konsekwencje służenia jakiemuś innemu panu, który nie jest ustanowionym przez Boga Panem, ustanowionym przez Boga Królem. A jakie dla nas będą konsekwencje służenia temu, który jest Królem Królów i Panem Panów i którego Bóg ustanowił, aby był naszym Panem. Kiedyś taka piosenka była, grupa mojego brata śpiewała czy to później może sam nawet jeden z tych ich Nie pamiętam już nazwiska tego wykonawcy Musisz komuś służyć I to ta piosenka przetłumaczona jest z angielskiego Zresztą też po angielsku jest Może to być diabeł Może to być Bóg I tam wymienia różne rzeczy Ale mówi musisz czemuś Albo musisz komuś służyć To jest prawda Biblia to jasno prezentuje Że albo jesteśmy Pod władzą Boga Albo jesteśmy pod władzą diabła, pod władzą naszych porządliwości, pod władzą grzechu, pod władzą śmierci, pod władzą tego świata i boszków tego świata. I nie ma takiego neutralnego miejsca, w którym my po prostu nikomu nie służymy. Pan Jezus mówi, musisz komuś służyć, albo będziesz Bogu służył, albo mamonie, musisz komuś służyć. Musisz. Niektórzy chcą i Bogu, i Mamonie, i temu światu, i Panu Bogu, i diabłu, i Panu. Chcą jakoś to pogodzić, ale Pan Jezus mówi, nie da się dwóm Panom służyć. Nie da się. Gdyż tak naprawdę, że albo jednego będziesz szanował, a drugim będziesz gardził. I jeśli my chcemy służyć Bogu i Mamonie, to od razu gardzimy Bogiem. Bo Bóg mówi, nie będziesz miał innych obok mnie. I nie będziesz im służył. Więc jeżeli człowiek próbuje to robić, to tak naprawdę, chociaż jest tego świadomy lub nie jest tego świadomy, gardzi tym drugim, który powinien być pierwszy. Gardzi Bogiem. Nie da się wam Panom służyć. Pan Jezus to jasno powiedział, że musimy wybrać, musimy się opowiedzieć, musimy albo Jego uznać za króla naszego życia Jemu poddać się w całej pełni, albo będziemy komuś innemu służyć. I ta historia wiedzy że jest taką. Dobrą ilustracją tego Jak to jest, kiedy się służy innemu Bogu Jakie są konsekwencje Służenia innemu Panu Niż temu, którego Bóg stanowi? Chciałbym przyjrzeć się tym różnym Elementom Dotyczącym Abimelecha W kontraście do naszego Pana Jezusa Chrystusa Po pierwsze Zacznijmy od samego początku A więc od Poczęcia Abimelech jak pamiętacie był synem nałożnicy konkubiny Pedeona pochodził z nieprawego łoża tymczasem Pan Jezus narodził się w okolicznościach, które sugerowały ludziom, iż też jest z nieprawego łoża nawet w jednej z rozmowie z faryzeuszami wydaje się, oni sugerują, nie bezpośrednio to mówiąc, ale sugerują w swojej wypowiedzi, że On jest benkartem. I wiecie, że po ludzku rzecz biorąc, patrząc na to, jak Pan Jezus się narodził, nawet dzisiaj niektórzy świeccy uważają, że tutaj coś musiało być nie tak tam w tym że To taka cała historka wymyślona z tym duchem wstępującym na Marię i tak dalej, żeby tutaj teraz jakoś obronić tego religijnego przywódcę przed zarzutami tego, że pochodził z nieprawego łoża. Ale Słowo Boże mówi nam, że Jezus narodził się z Ducha Bożego, że Maria będąc dziewicą tak jak wcześniej już Izajasz 800 lat wcześniej zapowiedział, została napełniona Duchem Bożym i w cudowny sposób poczęła go. Dlatego, że Jezus nie powstał w jej łonie, nie wtedy zaczęło się jego życie, ale czytamy, oto dzieci się na nam narodziło, oto Syn jest nam dany. Syn przyszedł, On już istniał od nieskończoności wspólnie z Ojcem. On przyszedł jako dziecię Został nam dany Ten który już istniał O którym czytamy Bez Niego nic nie powstało co powstało Ale wszystko co powstało Przez Niego powstało I ten Przyszedł w taki sposób Z Ducha Świętego Zrodzony Z Marii Dziewicy Jednocześnie Zrodzony z Boga Oto, jak Abimelech został wybrany na króla. Przyjrzyjmy się temu jego wyborowi. Jeśli ktoś was by kiedyś zapytał w jakimś biblijnym quizie, kto był pierwszym królem Izraela, jaka była wasza odpowiedź? Saul, pewnie, nie? Ja też bym tak powiedział. Ale nie, Abimelech był pierwszym, ściśle rzecz biorąc. Chociaż był takim królem, którego nikt nie uznaje za króla, ale jak tutaj przeczytamy, został ogłoszony królem Izraela. Czytajmy. Wiesz pierwszy Lecz Abimelech, syn Jerubala Poszedł do Sychem Do braci swojej matki I przemówił do nich I do wszystkich krewnych Swojej matki tak Zapytajcie się wyraźnie Wszystkich obywateli Sychem Co jest dla was lepiej? Czy żeby panowało nad wami Siedemdziesięciu mężów Samych tylko synów Jerubala? Czy też, żeby panował nad wami jeden mąż Pamiętajcie także, że mia ciało z ciała waszego I kość z kości waszej Przemówili wtedy bracia jego matki wyraźnie zanim nim Do wszystkich obywateli sychętymi właśnie słowy I serce ich skłoniło się ku Abimelechowi Powiedzieli sobie bowiem Brat to nasz. A więc zobaczmy w jaki sposób Abimelech steruje tutaj aby zostać wybranym na króla. Widzimy tutaj, że nie ma czegoś takiego, że tutaj on się modił, wiecie, Bóg do niego przemówił, powiedział, Ty będziesz królem Ciebie wybrałem. Tutaj w ogóle nie, nie, cały ten rozdział jest taki bardzo ciekawy, że są tylko dwa miejsca, gdzie, gdzie, gdzie jest jakieś odniesienie do Boga. A tak to dzieje się wszystko, tak wydaje się, w takim jakimś wielkim się zamieszaniu to wszystko, co tu się dzieje. Ale Bóg nad tym wszystkim czuwa. Chociaż tego nie widać na początku. Wszystko za kulisami. Z pewnym samym końcu tej historii widzimy, że ewidentnie Bóg nad tym wszystkim stał ale tutaj na początku Abimelech nie radzi się Boga, nie idzie do żadnego kapłana on jest kierowany swoją własną pychą i swoim egoistycznym pragnieniem, aby zostać królem i widzimy, że tutaj wydaje się swego rodzaju intrygę i oszczerstwa insynuację przychodzi i mówi czy wy chcecie być pod władzą 70 synów Gedeona, czy wy sobie wyobrażacie co to będzie jak oni wszyscy będą nad wami rządzić Nigdzie nie czytamy, że którykolwiek z nich Chciał być królem Że ktokolwiek inny z nich próbował zostać królem Że oni wszyscy razem tam planowali Jakieś zebranie zrobili Wszystkich synów ich chcieli Nie, on po prostu przychodzi do nich I taką tak, tak insynuuje coś takiego I mówi Pomyślcie, co dla was lepiej Czy żeby tamci Z Manassesa, Ci wszyscy znali żeby, wiecie, tutaj Efraim, bo mieszka z Sychem, pamiętacie, jest w Efraimie, a Efraim, pamiętacie, jaki ważny był, jaki miał sobie mniemanie, ty, to oni są ważni, ci Efraimici, nie? Tam, gdyby ona wcześniej tam próbowali, jakich nie wezmą na wojnę. No, czy wy chcecie, żeby tych siedemdziesięciu, czy jeden? I to wasz brat? Ja, który wasze ciało i wasza kość, my jedno przecież jesteśmy. I co wy chcecie, żeby tamci, czy lepiej, żebym ja? Pomyślcie, teraz, co musiało dziać się w, ty, w, ty, w tych umysłach tych, tych szechemitów szechemitów oni myślą sobie no jak tam ci 70, to, to jeszcze ci z Manassesa tutaj będą się ponoszyć i Manassus teraz będzie wyniesiony bo przecież Gedeon tam Ofra w Manasesie i tak dalej, nie? tutaj To, to tam stolice jakąś zbudują to tam będą w największe wpływy, tam to będzie się... A my co? Idziemy do niczego, z tyłu, nikt nas się nie będzie pytał, nikt nas się dzielić już z naszą tutaj, a my przecież tacy ważni jesteśmy. A tutaj jak sobie wybierzemy swojego, to wiecie jak to jest, nie? Jak radny mieszka na waszej ulicy, jak, jak sołtys mieszka na waszej ulicy, to zaraz tam asfalt leży, Nie? Zaraz tam jest inaczej. A jak tam po drugiej stronie wioski, to ty sobie człowieku pisz te pisma. dzwoń tam do tego urzędu i ci wysypią jakieś tam co na tą drogę od czasu. Ale daleko do tego asfaltu. Się nie doczekasz tak szybko. Bo co? Bo sołtys mieszka w innej części wsi. I radny też nie mieszka koło ciebie. Więc tak szybko nie wskurasz człowieku nic. Ale jak masz sąsiada sołtysa, jak to jest twój brat... Jak to twój wuj, jak to twój stryjcy, kto tam, to wszystko inaczej idzie, nie? Tak jest? Nie zmieniło się nic i ci sechemici myśleli sobie dobrze. Jak my tutaj tego naszego Abimelecha wywindujemy na króla, to gdzie będzie stolica? No tutaj, gdzieś indziej. To my przecież, to myśmy go wybrali, to on będzie musiał się z nami liczyć, to on będzie musiał mieć jakieś wpływy, będziemy mieli, to my coś tutaj z tego sobie uszczkniemy. Nie? No, nie mieli apetyny nie wiedzieli co robią. I poszli tak tam, słuchajcie mój w całym mieście, ten jak to wspaniały kandydat na króla. Gedeon co prawda nie chciał, ale ten to chce. I to ja chcę. I my co to nam szkodzi? Niech będzie. Co tam 70 ma nad nami, rządzić tamtych Weźmy Sabimelech. I na ich, nastawił ich, tak, wiecie, ustawił ich, że oni wszyscy tak się zgodzili. Brat to nasz, to nasz brat! My za nim pójdziemy. Skłoniło ich się, ich serce ku Abimelechowi. No, nie wiedzieli, co ten co w nim się działo, jaki to był złoczyńca. Ważne, że to brat. Ważne, że to ten tutaj przy nas, nie? No, ale czy on się nadaje, czy on w ogóle jakiś jest.. czy on w ogóle wie co to znaczy królować nie ma tego oni nie patrzyli na jego CV czy tam jakie co tam on miał jakie możliwości nie Brat nasz to wszystko no, że znasz to nasz to swój trzeba swojego nie popierać no i co zrobili a tutaj żeby zrobić teraz jak, jak to jak to jak to się ma do naszego władzy pan jezus przyszedł czy on przyszedł i tam próbował, wiecie, siebie promować i tam opowiadać, jaki to on wspaniały, żeby go zaraz tam na króla wybrali i tak dalej? Nie? Czy tak było z nim? Wiemy, że przyszedł po pierwsze niesamowolnie, ale jak czytamy, został posłany przez Ojca. Niesamowolnie, ale wybrany przed założeniem świata i posłany przez Ojca. I oczywiście Jezus przyszedł jako Król. Ale widzimy, że to Jego zdążanie do tronu nie było naznaczone jakąś promocją samego siebie i jakimś takim namawianiem wszystkich, żeby za Nim stali coś takiego. Ale to Jego zdążanie do tronu naznaczone było czym? Uniżeniem, służbą i poświęceniem samego siebie. Zobaczcie jaki kontrast No i teraz popatrzmy na to jaką, Jakie tutaj Abimelech dostał Wyposażenie jak to, jaką miał moc i uzdolnienie Do realizacji tego swojego przedsięwzięcia Wiersz czwarty mówi nam Że tamci szechemici Dali mu też 70 Srebrników Ze skarbca świątynnego Baala Perit. I Abimelech zwerbował sobie za nie lekkomyślnych i zuchwałych mężów, którzy stanowili jego orszak. Tutaj to słowo srebrników oznacza po prostu 70 srebrnych kawałków. Nie wiemy, jakie to były monety czy, czy, czy co to była za waga. Siedemdziesiąt tych srebrnych jakiś elementów dostał, ale było to na tyle dużo, że mógł sobie zwerbować orszak z lekko duchów i zuchwalców. Skąd on dostał te pieniądze? Skąd dostał te, te, te środki na finansowanie swojej kampanii i zrealizowanie tego swojego zadania, żeby zostać królem? Ano dostał ze skarbca świątynnego Baala ze świątyni fałszywego bożka myślę, że tutaj nie jest nadużyciem, jeśli powiem że te pieniądze, które dostał reprezentują tą ziemską mamonę niektórzy tutaj komentatorzy biblijni twierdzą że te pieniądze były przechowywane w, tej skarbu, w tym skarbcu świątyni, były to pieniądze ogólne podatkowe, po prostu ta świątynia, czy ten skarbiec tej świątyni był miejscem, gdzie przechowywano publiczne pieniądze. Jakkolwiek to nie było. Były to pieniądze zebrane przez tych oddanych temu Balowi Berit, Sachemitów. I miał teraz pieniądze, miał też, miał te tę możliwość, wiecie, tego zrobienia czegoś po ludzku. A jak ktoś, jak ma, ktoś ma pieniądze, to mu się wydaje, że wiele może zrobić, że teraz jak, jak temu zapłaci, tam temu zapłaci i tych sobie wynajmie, tak tutaj ten sobie wziął taką bandę, to teraz on, przy ich pomocy, on się wywinduje na króla, że teraz ma możliwość. A więc mamy tutaj obraz tego, który polega na mamonie Żeby zostać królem A z drugiej strony Pan Jezus, w jakiej mocy on W jakich on możliwościach Czy Bóg posłał go do domu królewskiego Gdzie miał wielkie, wielki portfel I teraz mógł załatwić tutaj swoje sprawy Nie, wiecie, że narodził się w ubóstwie W stajence Jego moc nie była mocą jakiejś ziemskiej mamony Pan Jezus niby nie był jakimś bogaczem jak niektórzy twierdzą, ale czytamy, że nie, był taki, że nie miał głowy, gdzie skłonić często. I z tymi swoimi uczniami korzystał z gościnności różnych osób. Jeśli gdzieś miał głowę, gdzie przyłożyć. Jezus, czytamy, że był napełniony duchem odpoczęcia. I przed rozpoczęciem swojej służby utożsamił się ze swoim ludem, po pierwsze, w chrzcie w Jordanie. Tam Poszedł jak jeden z grzeszników do chrztu. Także Jan, gdy go zobaczył, mówi, ja przecież nie jestem godzien, żeby Cię chcić gdzie to? Ja tutaj grzeszników chrzczę, ja tutaj... A Jezus utożsamił się ze swoim ludem, uniżył się, stając się podobnym do nas, dając się nawet ochrzcić temu Janowi, który chcił grzeszników na upamiętanie. Następnie Pan Jezus udał się na pustynię i po tych 40 dniach postu po tej walce z szatanem, którego tam kusił, po odrzuceniu jego, pamiętajcie, propozycji władzy nad światem. Szatan mu tam powiedział, proszę bardzo, zobacz, dam Ci to wszystko. Dam, ja mam władzę nad dam Ci tylko przede mną. Jezus z tym wszystkim się rozprawił i czytamy, że wyszedł stamtąd w mocy Ducha Świętego. Przyszedł z pustyni w mocy Ducha Świętego. I to była jego moc, to było całe jego uzdolnienie. Nie ziemska mamona Nie jakieś ziemskie środki Ale to czego on dokonał Nie dokonał tego mając wiele pieniędzy Mając jakieś wiecie, wielkie kontakty Mając jakieś takie, nic z tych rzeczy Uczynił to wszystko dzięki mocy Bożego Ducha Która skutecznie w nim działała Czytamy, że Jezus namaszczony Duchem Świętym chodził I czynił dobrze wszystkim W mocy Ducha Tyle dokonał Nie mając właściwie żadnych ziemskich środków więc tutaj mamy kontrast między tymi dwoma władzami. Boże tego świata mówi Ci, musisz mieć środki, musisz mieć możliwości, musisz mieć rzeczy tego świata, żeby coś skórać. A Bóg mówi, tylko wystarczy, ci ja. Tylko ja. Jeśli masz mnie, jeśli masz moją moc, masz wszystko, nie potrzeby. Te inne rzeczy, mogą bo Bóg może się nie posłużyć. Jeśli Bóg będzie uzna, że są potrzebne, to staniemy je. Ale one nie są, nie są niezbędne do tego, żeby Bóg zrealizował swój plan. To panowanie Jezusa Chrystusa zasadza się na mocy Bożej, na mocy Bożego Ducha i nie, nie jest zależne od rzeczy tego świata. Jak widzieliśmy, Abimelech za te pieniądze powołał sobie tych pustych, lekkodusznych naśladowców, którzy gotowi byli za nim iść, jak później zobaczymy dalej, nawet gotowi mordować żeby tylko umocnić pozycję swojego króla natomiast Jezus powołuje dwunastu uczniów dwunastu prostych ludzi i czytamy, że powołał ich aby po pierwsze byli z Nim powołał ich aby byli z Nim dzieląc z Nim radości i trud pełnienia woli Ojca dalej czytamy, że powołał ich, aby ich uczyć aby ich nauczać aby im przekazać to, co wziął do ojca. I po trzecie, aby ich posłać na zwiastowanie Ewangelii. Wiemy, że to posłanie ich na zwiastowanie Ewangelii oznaczało dla nich gotowość na śmierć. Oznaczało gotowość na cierpienia, gotowość na bycie odrzuconymi i gotowość, żeby umrzeć w tym dziele ratowania dusz. Więc takich sobie Jezus powołał. Jakież było pierwsze przedsięwzięcie tego Abimelecha? Wiersz piąty. Następnie przyszedł do domu swojego ojca do Ofry i wymordował za jednym zamachem. Dosłownie to jest powiedziane na jednym kamieniu. Jest ważne. Tutaj ta różnica jest myślę, tutaj znacząca, dlatego że ten kamień później spadnie na jego głowę. Wymordował na jednym kamieniu swoich braci. Synów Jerubaala, w liczbie siedemdziesięciu mężów, ostał się tylko najmłodszy syn Jerubaala, Jotam, który się ukrył. Abimelech, dzięki tej mamonie, dzięki temu temu temu zastępowi tych lekko duchów, idzie do domu swojego ojca. I morduje wszystkich swoich braci. I tutaj to wyrażenie na jednym kamieniu może sugerować, że uczynił to w geście jakiegoś takiego religijnego obrządku nawet. Że jednego po, jednego po drugim bramatunkami i albo muścina i albo w jakiś taki sposób go mordowali. Z zimną krwią wszystkich braci. Jeden po drugim. A my takie tutaj bestialskie usunięcie wszystkich rywali do tronu. On wiedział, że jeśli chce być królem, to tamtych 70 są ma większe prawo niż on. On nie miał prawa do tronu jako syn na różnicy, ale jeśli tamtych się pozbędzie, jeśli będzie miał za sobą wsparcie z sychemitów, nikt mu nie stanie drodze. Jeśli Efraimici go wesprzą, a tamtych usunie, na otwartą drogę. Więc tutaj widzimy, że pozbywa się tych prawowitych, jeśli już ktokolwiek miał być. Oczywiście oni też nie mieli prawa, bo wiadomo powiedział, ani ja, ani mój syn nie będzie rządził więc tutaj nikt nie miał prawa, żeby w ogóle być królem ale jeśli ludzie mieliby kogoś wybrać na jakiegoś przywódcę jeśli mieliby kogokolwiek to prędzej z tamtych synów, niż z jego mieliby wziąć więc on ich wszystkich morduje żeby sobie zapewnić bezpieczną pozycję na tronie tak rozpoczyna swoją królewską karierę to też myślę jest takim obrazem takiego szatańskiego działania Wiecie, jeśli człowiek poddaje się, czy jest pod władzą innego Pana niż Boga, to będzie w swym, w swym działaniu niszczył to wszystko, co, co jest prawowite w jego życiu. Będzie niszczył to wszystko, co jak gdyby jest tym, co, co, co mogłoby coś wnieść w jego życie. Taki człowiek prowadzony tym, tym duchem tego świata, chcąc, chcąc umocnić się na tej drodze, którą chce iść, która mu się wydaje słuszna, która mu się wydaje, że go wyniesie na wysokość panowania. Będzie niszczył, będzie deptał to wszystko, co mu będzie stało na przeszkodzie. I nawet będzie gotowy posunąć się do zniszczenia, tak jak tutaj, swojej własnej rodziny. Nic nie stanie na przeszkodzie, żeby osiągnąć swój cel. I tylu ludzi widzimy wokół siebie, którzy Mając jakąś pasję w życiu, mając jakieś, będąc opętanymi jakimś pożądaniem czegoś, co wydaje im się, że uczyni ich życie wartościowo, uczyni ich swego rodzaju królami tego życia. Nie liczą się ze swoją rodziną, nie liczą się z tym, że dzieci nie mają takiego ojca czy takiej matki, jak powinni mieć, że mąż czy żona idą na drugie miejsce, rodzice się nie liczą. Nikt się nie liczy. Liczy się tylko ta ich pasja, to, co oni chcą osiągnąć. I ludzie są gotowi czasami wielką cenę zapłacić za osiągnięcie swoich marzeń. Niejednokrotnie ryzykują swoje własne życie. A co uczynił Jezus na początku? Jakie było Jego pierwsze wielkie dokonanie? Jaki był Jego pierwszy cud? Hmm? Taki, taki dziwny cud prawda? przemienił wodę w wino zamieniając e, ludzki smutek w radość ratując e, tą sytuację, gdzie ci ludzie w trakcie tego wesela, kiedy zabrakło im wina wiecie, była, była, była sytuacja, kiedy my sobie nie zdajemy sprawy jaka, no, dla tych ludzi to, to, to, było, to, było, jak to był wstyd jakie to, było, jak to byłoby pohańbienie w tej sytuacji i ci ludzie musieli być w strachu, musieli być w lęku, musieli być, czuć się załamani tym, co się stało. A Jezus czyni taki niskły cud, jak na pierwszy cud. Zamieniając masę wody w masę wina. I w jaki sposób to uczynił? Nie uczynił tego, wiecie, przed wszystkimi gośćmi, nie uczynił tego publicznie, żeby znowu wszyscy zobaczyli, ale czytamy, że tylko ci słudzy wiedzieli, a później widzimy, że uczniowie też widzieli, bo jest napisane, że zobaczyli chwałę Jego. Czyli uczniowie też wiedzieli, ale to było tak tak właściwie gdzieś tam po cichu zrobione, gdzieś tam z boku. Tutaj nie było czegoś takiego, wiecie, publicznego, żeby teraz tutaj coś, coś na ludziom wrażenie zrobić. I zresztą widzimy, że to było charakterystyczne dla służby Pana Jezusa że niejednokrotnie, kiedy czynił, uzdrawiał kogoś, to brał kogoś na bok. Wręcz odchodził na bok i, i czynił na boku ten cud, a potem na mówił to człowieka i nikomu nic nie mów. I, dajcie, nie, raz, nie raz. My się dziwimy temu. Co, co ty chodzi? Czemu Jezus nie chce? Fajnie było, jak mi powiedzieli, żeby wszyscy słyszeli. Nie? Tak, a Jezu, nie, nie, nie. Tam za nie raz, że, że surowo zakazał cokolwiek mówić. ci ludzie i tak, wiecie, tam szli, tam jeszcze więcej zakazywał, tym więcej oni promili. Nie? Ale widzimy tu intencje Jezusa, widzimy tutaj postawy Jezusa, że On nie szukał tutaj, wiecie, jakiejś chwały. On nie szukał tu jakiegoś poklasku. który nie robił czegoś takiego, żeby teraz ludzie ach i och tam za Nim biegli i tutaj... Nie. On nie przecież tam skromnie wziął kogoś na stronę i uzdrowił. Tak tutaj wziął tych słów, tylko ci słówcy wiedzieli, co tam się wydarzyło, a inni nawet nie wiedzieli, jak to się stało, skąd to wino. Jeszcze tylko ten jeden wiersz. Zobaczmy. Abimelech w końcu został królem. Potem zeszli się wszyscy obywatele Sychem i cała załoga warowni i zgromadzili się pod dębem przy słupie, który był w Sychem i tam obwołali Abimelecha królem. obwołali Abimelecha króla. Jak w dalszej części przeczytamy, zobaczymy, że przez trzy lata panował nad całym Izraelem. A więc nie był tylko król z sychem. Zobaczymy, że to jego panowanie rozciągało się na cały Izrael. Wszystkie inne plemiona, nikt tam nie za bardzo nie kwestionował, wiecie, jak coś takiego zrobił, jak tamtym siedemdziesięciu synom. Wszystkim to już wszyscy byli cicho, wiecie, nikt nie próbował już zadzierać z tym Abimelechem. Wszyscy jak baranki poszli za nim. Tak, Abimelech zgodnie ze swym pragnieniem został obwołany królem. Tak jak powiedzieliśmy, nikt się to nie radził Boga. Wszystko dzieje się pod dyktandą Abimelecha. On realizuje swój plan. Jak Jezus zareagował, kiedy pewnego razu próbowano go obwołać królem? Pamiętacie? Kiedy nakarmił te pięć tysięcy ludzi, czytamy, że lud chciał go porwać i uczynić go królem. Co Jezus zrobił? Czy Jezus wziął? O, wreszcie! Prawo, co? Nie, zaczytamy. W Ewangelii Jana w szóstym rozdziale 15 wierszu Czytamy, że Jezus zaś poznawczy Poznawszy, że zamyślają podejść Porwać Go i obwołać Królem Uszedł znowu na górę Sam jeden Uszedł na górę Sam jeden Był Królem był prawowitym królem. Przyszedł jako król. A jednak, gdy ludzie chcieli go obwołać gdy ludzie chcieli go wynieść, Jezus uciekł na górę i skrył się przed nimi. Sam jeden. Nawet uczniów ze sobą nie wziął. Jakiś to kontrast. Widzicie, tutaj w Panu Jezusie widzimy ciągle, On jest królem. On nie musi być obwołany królem. On nie musi, ludzie nie muszą, tutaj nie wiadomo czego zrobić, on jest królem, w kim on jest. On wie skąd przyszedł, on wiedział dokąd idzie, wiedział jaka jest misja i nie potrzebował zabiegać o to, co ludzie o nim będą mówili, co będą, jak co ludzie o nim pomyślą, jak ludzie go obwołają, to, to, to, to, to nie jest w jego postawie, to nie jest w jego sercu. To jest w postawie tego drugiego ducha, tego drugiego króla. Tutaj jest ważne, co ludzie o mnie myślą. Tu jest ważne, czy, czy ludzie mnie uznają? Czy ludzie tutaj teraz doceniają mnie? Czy tutaj mi, ja, ja dostanę swoje podziękowanie i swoją zapłatę i te wszystkie rzeczy? To jest ten inny duch. Pan Jezus nam pokazał zupełnie inne panowanie, zupełnie inne królestwo. Mówi, wy bądźcie sługami, tak jak ja. Wy, mówi, kiedy wszystko zrobicie nawet wtedy nie oczekujcie ociekuj, podziękowania ale miejcie postawy pokorną miejcie postawy, w której powiecie sługami nieużytecznymi jesteśmy to jest dziwne królestwo ale to jest wieczne królestwo widzicie to królestwo Abimelecha to jak jego się rozpadło na drobny mak w hańbie i w upadku tak samo i wszelkie inne królestwa budowane na ten wzór się tak samo rozpadną one wszystkie padną Bóg je wszystkie zniszczy. Bóg pozwala. Jak tutaj w tej historii, wiecie, że sami mogliśmy zadawać sobie pytania, dlaczego Bóg pozwolił na to, że 70 synów, gdyby ona tak zostało zabitych, dlaczego Bóg pozwolił, żeby ten Abimelech przez 3 lata rządził tym krajem? Dlaczego? dlaczego Mógliśmy mieć takie różne pytania. Bóg pozwala. Bóg pozwala na takie rzeczy. I dzisiaj w świecie też Bóg pozwala. Różnym ludziom, wiecie, wynieść się, wywindować się. Różnym ludziom pozwala zajmować jakieś pozycje, budować jakieś swoje imperium, budować jakiś swój świat, w którym oni się czują panami. Ale przyjdzie na nich dzień, tak jak przed na Bimelecha, kiedy Bóg powiedział koniec, twój dzień nadszedł. Ich królestwo się rozsypie. To wszystko, nad czym pracowali, co budowali, do czego tak dążyli, do czego te wszystkie insynuacje, te wszystkie ich kombinacje, te wszelkie rzeczy, którymi się posłużyli, to wszystko im nie pomoże wszystko ich nie zachowa. Bóg, tak jak w przypadku Gimelecha potrafi posłużyć się jakąś słabą kobietą, która ci cegła na głowę zrzuci i koniec z tego człowieku. Koniec. Cała twoja wielkość, całe twoje pieniądze, całe twoje imperium, wszystkie twoje możliwości nic ci nie pomoże. Kiedy Bóg powie, oto twój dzień i dzisiaj w głupi sposób skończysz swoje życie. Widzicie, Bóg nie był nieobecny w tym wszystkim. To, to mówię, jeśli zachęcam Was, żebyście przeczytali uważnie ten rozdział i zwróciły uwagę na te dwa fragmenty, gdzie jest odniesienie do Boga. Jak to jest powiedziane? Tak tylko tak jakby wiecie, tak, tak dodane to jest. Ale to nie jest tak tylko dane. To jest tam celowo powiedziane, abyśmy wiedzieli, że Bóg w tym wszystkim był suwerenny. Że Bóg nad tym wszystkim czuwał, że to nic się nie działo przypadkowo, że to całe zajście z tym Abimelechem nie było poza Bożą kontrolą. Tak jak nic nie jest. Gdyby tych dwóch zmianach nie było, wiele ludzi mogłoby myśleć, to taka tragiczna historia, to taki jakiś tutaj zamek, to takie, jakże to, gdzie ten Bóg był? Gdzie ten Bóg był, kiedy to się działo? Wiesz, tak ludzie często mówią, kiedy coś takiego się wydarzy, kiedy nie to nie po naszej myśli, kiedy to wszystko tak jakoś takie dziwne jest, że to tu gdzie jest Bóg w tym wszystkim, jakże to Bóg do tego dopuszcza, jakże to możliwe? Bóg dopuszcza. Póki co Bóg dopuszcza do takiej rzeczy. Ale to wcale nie oznacza, że Bóg nad tak tym nie panuje. I że Bóg nie obróci tego w taki sposób, abyśmy my się mogli czegoś z tego nauczyć i aby Bóg się w tym nie uwielbił i aby też Jego zamysł ostatecznie nie został zrealizowany przez to. Jakkolwiek czasami nam, mówię, trudno jest się pogodzić z różnymi okolicznościami, którym to wszystko towarzyszy. Tutaj się musimy zatrzymać. Więc chcemy jeszcze pochylić nasze głowy w modlitwie i prosić Boga, żeby pomógł nam dostrzec ten, te, te, te dwa obrazy, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy i zaszczepić je w naszych sercach, abyśmy podejmując nasze codzienne decyzje byli świadomi, że podejmując je podejmujemy je w wyrazie jakiejś służby że musimy komuś służyć że albo służymy Bogu albo służymy jakiemuś innemu Boszkowi. cokolwiek to jest, czy, co, czy ktokolwiek to jest że zawsze musimy komuś służyć. I każdy nasz wybór o tym świadczy, komu służymy. Czy służymy Bogu? Czy służymy Mamonie? Czy służymy jakimś innym naszym osobistym celom, które są naszym Bożkiem? Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo. Za tą mądrość i za to światło, które z tego słowa spływa na nas, abyśmy nie błądzili w ciemności, ale mieli w sobie słowo życia. I mogli tak żyć i mogli tak postępować, aby nie stać się niewolnikami jakiegoś fałszywego bożka, ale być Twoimi sługami, Panie. Być Twoimi w naszym wszelkim postępowaniu i chwalić Ciebie i wielbić Ciebie nawet jeśli nie rozumiemy wszystkie okoliczności nawet jeśli to co się wydarza wokół nas i czasami w nas samych napawa nas jakimś lękiem i obawą dlatego, że nie rozumiemy Twoich działań dlatego, że nie widzimy wszystkich Twoich dróg dlatego, że to co Ty czynisz za kulisami jest przed nami zakryte kochany Panie dopomóż nam dopomóż nam patrząc tę historię rozumieć tragiczne konsekwencje naszych posunięć, niewłaściwych, błędnych, niewiernych Tobie. Pomóż nam, kochany Panie, pomóż nam być świadomymi, że to, co robimy, to jest zawsze jakieś sianie czegoś, co, co, co, co, co przyniesie plon, co, co nie skończy się teraz i tutaj, ale że będziemy rządzić albo ku żywotowi, albo ku śmierci. Dopomóż nam, kochany Panie, dopomóż pomóż w mocy Twojego Ducha, naśladując Ciebie, polegając na Tobie, spolegając na Twoim wyposażeniu i Twoim posileniu, pełnić wolę Twoją z serca. Nie szukając jakiejś nagrody już tutaj, szybko teraz, nie szukając jakiejś gratyfikacji dla swoich zmysłów i jakiejś chwały w oczach tego świata, ale szukając, Panie, Twojego Królestwa, które jest prawdziwe, które jest, nie jest jak te Królestwa tego świata, ale ma zupełnie inny charakter. Jest tym królestwem, które przetrwa na wieki. Jest jedynym królestwem, które się ostoi. Jest jedynym królestwem, dla którego warto żyć. Prosimy, dopomóż nam. Dopomóż nam, Panie, tak układać nasze życie, abyś to prawdziwie Ty był w praktyczny sposób Panem naszego życia. abyś to Ty panował i abyś to Ty wyznaczał naszą drogę. Prosimy w Twoim świętym imieniu, kochany Jezu. Amen. Zachęcam jeszcze, drodzy bracia, siostry, do modlitwy. Dziękuję za Słowo Twoje i chcę się o to na swojego życia, dla moich braci i sióstr, żebyśmy mieli świadomość, jak ważne są te wybory i żebyśmy dokonywali dobrych wyborów i kroczyli Twoimi drogami. Jeśli błądzimy gdzieś, jeśli upadamy żebyśmy zobaczyli, usłyszeli i odwrócili się od tego i podążali w tą prostą, wąską drogą. Dzięki, Ojcze, że ty wszechmocny Bóg jesteś naszym dobrym ojcem. Też dla nas dobrych rzeczy. Troszczysz się i przymałysz na nas. Dzięki. za to, co przez te spisane fragmenty i wydarzenia z życia Pana Jezusa za to, co, taki obraz się na <śmiech> przed moimi oczami. Ta właśnie obraz pokory, uległości, posłuszeństwa. poświęcenia. I Pani Ty znasz, że Twoje słowo mówi o tej przywrotności serca ludzkiego i wiesz, Panie, jak łatwo jest samego siebie gdzieś nie dostrzegać tego zła, czy tego, tej, tej, tej grzeczności. I żyć w przekonaniu, że wszystko jest dobrze, ale możesz robić przez Ducha Twojego, podało dałeś do naszych serc, pomagał nam y, mieć ten wgląd w nasze serca, badać nasze serca, badać nasze motywy i pokutować z tego, co odbiega od obrazu Pana Jezusa, abyśmy mogli stawać się coraz bardziej takimi jak On, być przeminanymi i rzeczywiście ta przemiana była widoczna, nie była jakąś iluzją, albo nie była jakimś czymś, co sobie omawiamy, czy tylko czego sobie życzymy, ale żeby była rzeczywiście realnym, obserwowalnym zjawiskiem w naszym życiu i jeszcze w dodatku trwałym. Prosimy Pani, abyś to dokonał w naszym życiu. Amen. Amen. co chcę że... to podziękować za to słowo, które dzisiaj do nas mówiłeś poprzez usta naszego pastora Pawła. To pomóż kochany Panie, aby w te moim codziennym życiu te dobre wybory, które Tobie się podobają, aby wszystko, cokolwiek będę czynił, mógł czynić Pani dla siebie, Na uchwałę, dla dobra także naszych bliźnich, ale żeby ubogacać swoją własną osobowość i szukał w życiu to, co się Tobie Pani podoba. Czy to będzie w mojej rodzinie, czy na ulicy, czy w miejscu pracy, gdziekolwiek będę, gdziekolwiek będziesz Pani mnie stawiał, że mam wszystko czym dla Ciebie, żeby w tym codziennym życiu popatrzeć w górę, tam gdzie jest niebo, gdzie jesteś ty Panie i mógł myśleć tylko jak tam kiedyś będziemy razem. I patrzeć na to na twoje słowo i być wykonawcą tego słowa. A gdy przyjdą te upadki żeby mógł Pani powstać i, i zawsze jest za to. Amen. Amen.